Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział czternasty I stało się, gdy wszedł Jezus w dom niektórego przedniejszego faryzeusza w sabat, aby jadł chleb, że go oni podstrzegali. A oto człowiek niektóry opuchły był przed nim. A odpowiadając, Jezus rzekł do zakonników i do faryzeuszów, mówiąc Godzili się w sabat uzdrawiać, a oni milczeli wtedy on, ująwszy go, uzdrowił i odprawił. A odpowiadając, Jezus rzekł do nich, któregoż z was osioł albo wół wpadnie w studnię, a nie wnet go wyciągnie w dzień sabatu? I nie mogli mu na to odpowiedzieć. Powiedział też i wezwanym podobieństwo, bacząc, jako przedniejsze miejsca obierali, mówiąc do nich, Gdybyś był od kogo wezwany na wesele, nie siadajże na przedniejszym miejscu, by znać zacniejszy nad cię nie był wezwany od niego. A przyszedłszy ten, który ciebie i onego wezwał, rzekłby tobie, daj temu miejsce, a tedy byś ze wstydem począł siedzieć na pośrednim miejscu. Ale gdybyś był wezwany, szedłszy usiąść na pośrednim miejscu, a gdyby przyszedł ten, który cię wezwał, rzekłby tobie, przyjacielu, posiądź się wyżej. Wtedy będziesz miał cześć przed współsiedzącymi z tobą. Bo wszelki, kto się wywyższa, poniżony będzie, a kto się poniża, wywyższony będzie. Mówił też i onemu, który go był wezwał, gdy sprawujesz obiad albo wieczerze, nie wzywaj, że przyjaciół twoich, ani braci twoich, ani krewnych twoich, ani sąsiadów bogatych, żeby cię znać i oni za się nie wezwali, a stałać by się nagroda. Ale gdy sprawujesz ucztę, wezwij, że ubogich, ułomnych, chromych i ślepych, a będziesz błogosławionym, boć nie mają czym nagrodzić aleć będzie nagrodzono przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. A usłyszawszy to niektóry z współsiedzących, rzekł mu Błogosławiony, który je chleb w Królestwie Bożym. A on mu rzekł Człowiek niektóry sprawił wieczerzę wielką i zaprosił wielu. I posłał sługę swego w godzinę wieczerzy, żeby rzekł zaproszonym Pójdźcie, bo już wszystko gotowe. I poczęli się wszyscy jednostajnie wymawiać. Pierwszy mu rzekł, kupiłem wieś i muszę iść, a oglądać ją. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. A drugi rzekł, kupiłem pięć jarzm wołów i idę, abym ich doświadczył. Proszę cię, miej mnie za wymówionego. A drugi rzekł, żonę pojął a dlatego przyjść nie mogę. A wróciwszy się on, sługa, oznajmił to panu swemu. Wtedy się gospodarz rozgniewawszy rzekł słudze swemu, wynijć prędko na ulicę i na drogi miejskie, a ubogie i ułomne i chrome i ślepe wprowadź tu. I rzekł sługa, panie stało się jakoś rozkazał, a jeszcze miejsce jest. I rzekł pan do sługi, wynijć na drogi i między opłotki, a przymuś wnieść, aby był napełniony dom mój. Albowiem powiadam wam, że żaden z onych mężów, którzy byli zaproszeni, nie ukusi wieczerzy mojej. I szedł za nim wielki lud, a obróciwszy się, rzekł do nich, jeśli kto idzie do mnie a nie ma w nienawiści ojca swego i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i duszy swojej, nie może być uczniem moim. A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Bo któż z was jest, chcąc zbudować wieżę, aby pierwej usiadłszy nie obrachował nakładu, Mali to, czym by jej dokończył? Aby znać, gdyby założył fundament, a dokończyć nie mógł, wszyscy, którzy by to widzieli, nie poczęli się naśmiewać z niego. Mówiąc, ten człowiek począł budować, a nie mógł dokończyć. Albo który król, jadąc na wojnę, potykać się z drugim królem, pierwej usiadłszy, nie radzi się, liby się w dziesięć tysięcy spotkać z onym, który we dwadzieścia tysięcy jedzie przeciwko niemu? A jeśli nie, gdy on jeszcze jest daleko od niego, posły wyprawiwszy do niego prosi o to, co należy do pokoju. Także ci jest każdy z was, kto by się nie wyrzekł wszystkich majątności swoich, nie może być uczniem moim. Dobra ci jest sól, lecz jeśli sól zwietrzeje, czemże ją naprawią? Nie przygodzi się ani do ziemi, ani do gnoju, ale ją precz wyrzucają. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha.